Yeah. Yeah. Zutamika, metry, na się o mal, na Aperoli, yeah. Rzucam jej kamycie, patrzę na bąbelki Kręcę ją i jaram jak te bletki, jak tabletki są sobie nie yeah. są sobie O, yeah. Ona pije se aperol i zagryza pomarańczą. Te kamienie nie Ładny uśmiech, minkie włos W gadce twardy orzech, co innego mówią Chciała wysokie obrotny, ona by chciałem par, ona tu szuka pomocy, ona tu szuka przemocy, to słuchać pomocy pomoc I na przyjeżdża tu z i na przyjeżdża zachodach Mieszan słomką, bokie i się Mieszam Miesza łapę roli łape Mieszam słomką, bokie i się pełny Miesam z łomką, łape Zamykamy, czy patrzy na bąbelkę ją wieram jak te bledki, nie Mieszam sobie raper Oli MK sobie raper Oli MK Wrzucam i kamycze patrzę na bąbelki Grenzer ją wieram jak te bledki jak tabletki Mieszam sobie raper Oli MK Mieszam sobie raper Kocham te historie, co się działy Gdy byłem w kampanii, gdy byłem w kampanii, gdy byłem w kampanii nie, nie nasa nic chciała, by je se dorzucić do kampari, Do kampari, do Campari, ej Bierze Tisa pyta czy są memki Jak popije perol, pyta czy są memki Ona dawno nie ma wolnej ręki ej. Bo popije Aperol i Dziu co mej kamylcie, patrzę na bąbelki Kręcę ją, mijam jak te bleczki, jak te bleczki Nie sam sobie, apel nie lijemki, sobie, apel o lijemki, ej Wrzucę mej patrzę na bąbelki Kręcę ją, mijam jak te bledki, jak te bleczki sam sobie, apel ja, nie lijemki, hey. sam sobie, apel ja, o lijemki, ej hey. mej patrzę na bąbelki The black jak ta bladki my są nie mi są sobie